Browarnie Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama Program pierwszy polskiego radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii Plus oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy w aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Około 75 km od San Diego ma wodować statek kosmiczny Orion, który w taki sposób zakończy misję Artemis II. Wodowanie przewidziane jest na drugą siedem dzisiejszej nocy czasu polskiego. Misja Artemis II wyniosła ludzi na orbitę Księżyca po raz pierwszy od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku. NASA informuje, że w momencie ponownego wejścia statku kosmicznego Orion w atmosferę może dojść do powstania gromu dźwiękowego, który w trakcie lądowania może być odczuwalny i słyszalny na terenie całej południowej Kalifornii. Misja Artemis II przyszła do historii jako wyprawa, podczas której ludzie oddalili się od Ziemi na największą odległość w historii, mówi administrator NASA, Amik Santeria. Ta część programu, która właśnie kończy misję, jest przykładem, dlaczego jest realizowana i pokazuje, do czego jesteśmy zdolni w przyszłości, 42 minuty przed wodowaniem kapsuła odrzuci swój masywny moduł serwisowy. Następnie wykona krótkie odpalenie silników, aby ustawić się we właściwej pozycji orientacji do wejścia w atmosferę oraz wodowania. Na 13 minut przed wylądowaniem na tafli oceanu Orion wejdzie w górne warstwy atmosfery Ziemi, rozpoczynając tym samym 13-minutowe opadanie. W tym momencie kapsuła będzie poruszać się z prędkością około 37 tysięcy km na godzinę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Irańska delegacja przybyła wieczorem do stolicy Pakistanu Islamabadu na rozmowy pokojowe z USA. Według irańskiej prasy przedstawiciele tego kraju zasiądą do rozmów, jeśli Waszyngton zaakceptuje warunki wstępne Teheranu. Nie wyjaśniono o co dokładnie chodzi. Jak pisze Reuters, w skład delegacji irańskiej wchodzą wysocy rangą politycy, wojskowi i ekonomiści. Amerykańskiej delegacji przewodniczyć ma wiceprezydent USA J.D. Vance, a obok niego będą specjalny wysłannik do spraw misji pokojowych Steve Witkow oraz zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner. Władze Iranu wcześniej twierdziły, że przed rozpoczęciem rozmów z USA domagają się zawieszenia broni w Libanie i odmrożenia irańskich aktywów. Rekordy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Podstawowy indeks WIG oraz indeks dużych spółek WIG-20 osiągnęły poziomy najwyższe w historii. Analityk firmy Xelion Piotr Kuczyński powiedział, że wzrosty na wielu giełdach papierów wartościowych, w tym na warszawskiej, to efekt wojny Ameryki z Iranem. Dlatego, że podczas tej wojny, podczas tej ostrej fazy tej wojny, nasze indeksy spadły bardzo niewiele, 3-4%. Naprawdę to były żadne spadki. A wszyscy zarządzający na całym świecie trzymali palec nad guzikiem z napisem kupuj, bo liczyli na to, że Donald Trump bardzo szybko zakończy tą wojnę. Wszyscy czekali na to, żeby kupować. To właśnie również działało w Warszawie. No i dzięki temu mamy te nowe rekordy. Piotr Kuczyński dodał, że nie byłoby rekordów bez dobrej sytuacji polskiej gospodarki. To są aktualności jedynki. Przed sądem w Bydgoszczy rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. Według prokuratury 28-latek zbierał i przekazywał informacje dotyczące funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski. Wiktor Rzet nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.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 Bydgoszcz, Tatiana Adonis. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na północy także małe. We wschodniej połowie kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Maksymalnie 9 stopni na południu i wschodzie, 13 na zachodzie, chłodniej na terenach podgórskich. Tam tylko 5 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006. Ektopaskali ma rosnąć. Jedynka. Polskie Radio. Dziś jest 11 kwietnia, sobota, to 101 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.49, zajdzie o 19.26. Dzień będzie trwał 13 godzin i 37 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 11 kwietnia 1775 roku w Warszawie zakończył obrady Sejm, który zatwierdził traktaty stanowiące o pierwszym rozbiorze Polski. W 1943 niemiecka agencja Transocean podała pierwszą wiadomość o odkryciu masowych grobów ofiar zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia informację powtórzyło berlińskie radio. W 1956 odbywający karę dożywotniego pozbawienia wolności Stanisław Skalski, polski pilot myśliwski z największą liczbą zastrzeleń w czasie II wojny światowej, został uwolniony i zrehabilitowany. W 1961 w Izraelu rozpoczął się proces Adolfa Eichmana, głównego koordynatora i wykonawcy planu wymordowania Żydów z krajów okupowanych przez Niemcy. Eichman został skazany na śmierć i stracony w 1962 roku. W 1977 zmarł Ludomił Rajski, generał brygady Pilot. W czasie I wojny światowej, jako obywatel Turcji, został powołany do tureckiego lotnictwa i latał bojowo podczas kampanii galipolijskiej. Po 1918 roku służył w polskim lotnictwie wojskowym. Od 26 do początku roku 1939 był jego faktycznym dowódcą. Podjął wiele kontrowersyjnych decyzji, m.in. dążył do znacjonalizowania pracujących dla wojska prywatnych fabryk, posługując się przy tym pozaprawnymi metodami. Pod koniec II wojny światowej wrócił do lotów bojowych. Jako pilot brał udział w niezwykle trudnych lotach z pomocą dla powstania warszawskiego. Należał do bardzo nielicznego w skali świata grona lotników, którzy latali bojowo podczas obu wojen światowych. W roku 2003 w czasie wojny z Irakiem prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush ogłosił upadek reżimu Saddama Husajna oraz wyzwolenie Iraku. Imieniny obchodzą dziś Filip, Leon i Marek. Autopromocja. Radio. Tu zaczyna się Twój dzień.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 11 kwietnia. Dzień radia w Jedynce. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radio. Jedynka w drodze specjalna noc dla kierowców I Took all my friends out for a mighty good time Drinking bootleg whiskey, champagne and wine Then I began to sink so low Lost all my money, didn't have nowhere to go If I ever get my hands on a dollar again I'm gonna swing it that old eagle brand Nobody knows you Nobody knows you When you're down and out In your pocket, uh -huh. You ain't got one It ain't jingling And all your so-called friends You just ain't got any end. When I get back on my feet again Tell me what you gonna do It's my Just ain't got in here. Dobry wieczór Państwu. Słuchacie Państwa audycji jedynka w drodze, audycji adresowanej do tych, którzy dzisiejszej nocy podróżują na polskich drogach, ale przecież nie tylko, bo do słuchaczy stacjonarnie nas słuchających także. Dzisiejszą audycję wydaje Dominika Jęc. Realizatorem audycji jest Michał Daniluk. A ja nazywam się Jerzy Głuszyk i będziemy państwo w tym składzie towarzyszyli dzisiejszej nocy do godziny trzeciej, proszę państwa. Nocy pełnej wrażeń. Z jednej strony będzie to zasługą gościa, którego już w studiu mamy i za chwilę państwu Przedstawię, ale też z drugiej strony wrażenia będą w trzeciej godzinie wynikały z faktu wodowania statku kosmicznego misji amerykańsko-kanadyjskiej, która wraca z okrążenia Księżyca i jest to wstęp do tego, żeby ponownie po 1969 roku, kiedy Armstrong e, wylądował na Księżycu, żeby ponownie stopa ludzka tam stanęła. Ale to trzecia godzina. Natomiast, proszę Państwa, mm, jest mi niezmiernie miło, że zaproszenie do naszej audycji przyjął artysta, muzyk, wokalista, twórca piosenek, lider zespołu, mistrz harmonijki, kilkanaście albumów muzycznych w dorobku i jeszcze na dodatek redaktor, proszę Państwa. Moim gościem i gościem państwa jest Sławek Wierzcholski. Dobry Witam wieczór, Dobry wieczór państwu. Dziękuję Jerzy za zaproszenie. Z tym moim redaktorstwem to sprawa już niezbyt aktualna. Spędziłem 35 lat w polskim radiu, ale od czasu pandemii no, jakoś to się samoistnie rozmyło ale moja miłość do radia pozostała i jestem zachwycony, a zarazem wzruszony tym, że za mikrofony Polskiego Radia się znalazłem. Yy, wiesz, Przedstawiłem się jako redaktora, niekoniecznie mówiąc, że czynnego obecnie. Do tego też się nie można pozbyć, tej funkcji, którą miałeś przez wiele lat, promującej muzykę bluesową, bo Dziś o bluesie będziemy rozmawiali, dziś bluesa będziemy słuchali. Przypomnę Państwu, że. Może nie tyle przypomnę, co powiem, że dzisiejszą audycję rozpoczął duet taimo, czyli. Taj Mahal i Mo z najnowszej ich płyty, w ubiegłym roku chyba wydanej, duetowej kolejnej, bo oni nagrali po raz drugi płytę w duecie. I to jest płyta, do której ja będę wracał, bo też i ona ma bardzo wiele odcieni muzycznych nawiązujących i do bluesa i do country i właśnie plasująca się w takim szerokim określeniu muzycznym amerykana. ale o bluesie będziemy mówili. Panie, redakry, panie e, artysto e, Sławku, e, dzisiaj. Jestem do dyspozycji i o mojej ukochanej muzyce mogę e, opowiadać pomyślałem długo sobie, czasem nawet zbyt długo. Ale nie Pomyślałem sobie, że może zacznijmy od muzyki, dobrze w, w, w, mój. Młody pies taki jest. Jestem miłośnikiem psów, sam mhm. obecnie jestem posiadaczem owczarka, suczki owczarka niemieckiego długowłosego, ale miałem w życiu wiele psów i z obserwacji tych wspaniałych zwierząt zrodził się utwór młody pies. Że nie dajesz rady, że już kończy się gra. Jeśli ktoś ci nie pomoże, to będzie źle. Cieszysz się, że ktoś taki jest. Kilka osób, którym ufasz jak sobie sam. Silna jest jak beton, przyjaźń, co łączy was. Gdy upadniesz, wtedy oni podniosą cię. Ufny jesteś jak młody pies Nie ma szans, nie ma szans Pomóc możesz tylko sobie sam Nie ma szans, nie ma szans Pomóc możesz tylko sobie sam Nie masz szans, nie ma szans Pomóc możesz tylko sobie sam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 Sam. Silna jest jak beton przyjaźń, co łączy was Ty upadniesz wtedy, oni podniosą cię Ufny jesteś jak młody pies nie ma, nie ma szans, nie ma szans Pomóc możesz tylko sobie sam Nie ma szans, nie ma szans Pomóc możesz tylko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 Tak, proszę Państwa, to trudno ze Sławkiem Wierzcholskim nie rozmawiać, kiedy y, słuchamy tych piosenek, y, rozmawiamy, bo y, Sławek jest takim gawędziarzem, proszę Państwa, że y, z przyjemnością się go słucha, a tyle ma do powiedzenia. No, ale przepytamy najpierw Sławka na okoliczność i jak... Są tacy dziennikarze, którzy długo myślą nad pierwszym pytaniem i potem z tego wychodzi takie pytanie. A jak to się zaczęło? No więc ja pomyślałem krótko, ale doszedłem do sedna. Jak się to stało, Sławku, że wszedłeś tak głęboko w muzykę? To potem się oczywiście okazało, ale zainteresowałeś się muzyką. I dlaczego właśnie bluesa gdzieś na początek? Polskie radio jest tu bardzo istotne. Konkretnie nieżyjąca już redaktor Majka Jurkowska i jej audycja Blues z wczoraj i dziś w programie trzecim Polskiego Radia. E, Jan Chojnacki prowadził audycję od odcień Blusa. To była audycja poświęcona, e, no, jak sama nazwa wskazuje, e, no, brytyjskiej odmianie Blusa czy też Amerykanom gających. Chociaż tu kolor skóry w wypadku Amerykanów nie ma takiego znaczenia, to raczej chodziło o brytyjską falę Blusa. E, natomiast Majka Jurkowska e, bardzo głęboko wchodziła w historię i korzenie bluesowe. I w jej audycji usłyszałem e, wspaniały duet Sonny Terry i McGee, który wywarł na mnie nieprawdopodobne e, wrażenie. E, ja śpiewam o tym nawet utwór i to taki znany, no, znany tym, którzy znają mój zespół. Utwór nazywa się Choryna Blusa, a zaczyna się od takich słów 14 października, 70 rok, a w Radiu ta muzyka to był prawdziwy szok. Tak nieco naiwne to, e, ale miałem wtedy 30 lat mniej niż teraz i, i tak, tak tak czułem, że tak, tak szczerze mm -hmm. będzie. E, to nie był 70 rok, e, taki stary nie jestem, e, ale były to lata 70 i usłyszałem właśnie po raz pierwszy w życiu bluesa w audycji tej wspomnianej Majki Jurkowskiej. Wcześniej interesowałem się muzyką, ale raczej tak towarzysko, bo koledzy słuchali The Purple, Sweet, Sled, Zeppelin, czy bardziej tacy mm -hmm. zorientowani. A ja to tak, no koledzy słuchali to ja też. Natomiast kiedy usłyszałem Blusa i takiego korzennego, zrozumiałem, że to jest coś wspaniałego, że to jest piękna muzyka. No i poczułem, że chcę wiedzieć o niej więcej. Zacząłem się bardzo intensywnie uczyć angielskiego, bo wcześniej to też nie przemęczałem się za bardzo, ale wiedziałem, że jeśli coś chcę, chcę czegoś się dowiedzieć, to powinienem no, dotrzeć do źródeł. Przyjeżdżałem do Warszawy z mojego rodzinnego Torunia, żeby w, w bibliotece ambasady amerykańskiej szperać jakieś stare roczniki downbeatu. To był magazyn, rzecz jasna, jazzowy, ale coś tam o bluesie też mogłem znaleźć. Bardzo trudno było wtedy o, o źródła no i tak to się zaczęło. No to w ogóle były, były czasy niezwykle trudne i trudne do wyobrażenia młodemu pokoleniu, które teraz ma dostęp właściwie do wszystkiego. Myśmy musieli szperać. Ambasada amerykańska, o której powiedziałeś, biblioteka, przez pewien czas nawet wypożyczała płyty ale krótko to trwało. On to pod, w latach, pod koniec lat 60 Dlatego, bo w większości te płyty nie wracały już do ambasady. Nie e, dziwię się nawet. aczkolwiek z nie, nie, nie, nie, nie, pochwalam, nie pochwalam, ale, ale nie dziwię się. Rozumiem ten muzyki. na przykład i tak dalej, i tak dalej, których przecież nie było. A zresztą koszty kupienia takich płyt, wysokość e, nakładów była na tyle duża, że było to nie do, e, do, do, nie do Wycenia. Dobrze, ale blues, czy blues, bo może spróbujmy to sobie tak zdefiniować gdzieś na początek. Ja będę starał się czasami gdy nawiązywać do muzyki country, która jak wiesz jest mi bliska. Czy blues jest muzyką uciemiężonych ciemnoskórych Amerykanów, bo tak się przyjęło, przyjęło mówić, że to jest muzyka protestu murzynów, którzy gnębieni przez białych w ten sposób wyrażali swój protest. Może nie protest, ale żal. To jest tylko jedna z odnóg. Jest wiele blues to muzyka życia śpiewana przez nie, nie zawsze wykształconych, zresztą bardzo rzadko wykształconych muzycznie ludzi ale za to bardzo szczera Śpiewa oni śpiewali o tym, co leży im na sercu to były często proste bardzo teksty, często naiwne nie jest prawdą, że blues jest poezją blues bywa poezją, ale bardzo rzadko najczęściej to są bardzo proste, naiwne często teksty, ale ta szczerość przekazuje jest bardzo istotna ona jest bardzo głęboka i taka właśnie, że za serce chwyta Temperatura przekazu bluesa jest niezwykle wysoka i to za, jeśli chodzi o nadawcę, o artystę, jak i o słuchacza. Słuchacz się entuzjastycznie odbiera, artysta szczerze, prawdziwie, głęboko nadaje ten przekaz. Oczywiście nie jest tak zawsze, bo przecież nie każdy, kto śpiewa jest wielkim artystą, prawda? Tak samo nie każdy, kto słucha jest wrażliwym słuchaczem. Ale generalnie tu chodzi o, tą, o tę wysoką temperaturę przekazu. Tak, no bo też i odbiorca nie musi znać się na muzyce. On musi być wciągnięty w atmosferę utworu, czymś być zaintrygowany, żeby został przy nim. To jest jasne. I to jest też bliskie muzyce country, bo właśnie temperatura przekazu i emocje, które tej temperaturze towarzyszą, prawda, którą piosenki country przekazują, są jakby właśnie bliskie bluesowi. Z pewnością to jest coś wspólnego dla tych dwóch hmm. e, gatunków. One nie są w opozycji, nigdy nie były, chociaż dla niektórych m, takich mniej zorganizowanych, powiem delikatnie, to tak im pasowało, że to, że to nie pasuje, jak w tym filmie Crossroads. Po jednej stronie ulicy Knajpa z muzyką country, po drugiej stronie Knajpa z muzyką blues i oni tam m, jakby. No może nie bili się, ale, ale nie lubili się. To jest tylko część prawdy. Wielu wspaniałych muzyków grało białych w zespołach czarnoskórych i, i na odwrót. Ale zresztą sprawa segregacji rasowej to jest temat tak złożony, że lepiej nie wchodźmy w to. Wspomniałeś o filmy. To Blues Brothers, w którym oni Pojawiają się w tej knajpie i śpiewają Stand Bayer Man za tą siatką. Którą... E, tak, myśmy w swojej naiwności myśleli, że tak naprawdę jest, tak. że w muzyków rzucają Amerykanie butelkami, kiedy mi się nie podoba. Skąd? No przecież to, to, to, to, to bezczelność chamstwo. No, jak można muzyka rzucić szkłem, no jestem sam muzykiem od tylu lat, ja bym tego nie zdzierżył. I na... No ale. To było tak wykreowane, przekonująco, że no pewnie ci Amerykanie to są tacy bezkompromisowi. Jak im się nie podoba, to rzucają szkłem. A tam była siatka, żeby nie pokaleczyć tych muzyków. Posłuchamy teraz kolejnego utworu i to będzie 6.02. I tutaj harmonika. Tak, to jest taki utwór, którym rozpoczynam moje koncerty, taka, powiem, lekka popisuwa, natomiast też jest tutaj dla mnie istotny tekst. Ten utwór powstał w czasie, kiedy intensywnie dojeżdżałem do Warszawy, nie miałem tu jeszcze wtedy lokum i czasem dwa razy w tygodniu musiałem przyjechać na audycję i pociąg odjeżdżał o 6.02 z Torunia, a ja nie miałem samochodu, żeby dojechać na stację, więc musiałem naprawdę bardzo wcześnie wstać, żeby zdążyć na autobus, przyjechać na drugą stronę Wisły, bo u nas w Toruniu ten, ten dworzec Toruń Główny jest po drugiej stronie Wisły i no, jakby opisałem to, co robiłem gorączkowo przed, przed wyjazdem.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 Flach trafiamy, jeżdżam szósta, zero dyn. Szkolski, e, nagranie na żywo. Tak, to e, z mojej ostatniej płyty, może nie najnowszej, bo sprzed dwóch lat, e, płyta, m, koncert Rosmarino. Rosmarino, taki słynny klub e, bluesowy w Suwałkach, gdzie z kolei odbywa się największy festiwal bluesowy w Polsce. Jeden z większych w Europie. E, Suwałki Blues e, Festival. Tam nagraliśmy m, m, ten koncert i na tyle wyszło dobrze, że, że że wyszła z tego płyta. Płyta była nominowana do Fryderyka. Niestety nie zdobyła Fryderyka. Eee, zdobył John Porter. Nie wiem dlaczego, bo moja płyta była lepsza, no ale tak to już bywa. Piękna harmonika. Harmonika jest w ogóle wspaniałym instrumentem. Kiedyś bardzo popularnym w czasach mojej młodości. Potem można było nawet w kioskach ruchu kupić harmonikę, pamiętam. Zdecydowanie. Harmonika jest młodym instru instrumentem, ale nie jest to. Czasem ktoś mnie pyta, a gdzie można kupić harmonikę bluesową. Taką harmonikę, na której ja gram, mm -hmm. która no, myślę, że bluesowo brzmi. To nie jest instrument bluesowy w tym sensie, że nie został stworzony do grania tego specyficznego gatunku, jakim mm -hmm. jest blues. Harmonika diatoniczna systemu Richtera, dziesięciokanałowa, taką jak tu mam. Jest starsza niż blues. Blues powstał na przełomie XIX i XX stulecia, a harmonika powstała na początku wieku XIX. I stała się niezwykle popularnym instrumentem. Najpierw w Niemczech, potem w całej Europie, z czasem w Stanach Zjednoczonych. W Trossingen na południu Niemiec jest Muzeum Harmoniki Ustnej. Byłem w tym, w tym muzeum. I są niezwykłe różne tam eksponaty. I na przykład harmonika, która uratowała życie niemieckiego żołnierza, bo każdy żołnierz dostawał tam raz na dwa czy trzy dni paczkę papierosów, a raz na miesiąc chyba harmonikiem, one się psuły. Żołnierz, który nie potrafił zagrać na harmonice, u dziewczyn nie miał szans. Lepiej czy gorzej, ale zagrać musiał. Nie było mechanicznych źródeł dźwięku, mm -hmm. więc muzyka była wtedy, kiedy był muzykant. E, ludzie chcieli potańczyć i wystarczała im taka harmonika jak ta, żeby już był pretekst, żeby się trochę poprzytulać, trochę potupać. E, I ten żołnierz, e, który miał niezwykłe szczęście, miał harmonikę kies w kieszeni munduru i w tej e, e, snajper strzelił do, w, e, i trafił. Ale do, do serca harmonika nie, kula nie doszła, tylko zatrzymała się na harmonice. I ta skrwawiona harmonika, bo tam trochę krwi pełlało jednak, mm -hmm. jest w tym muzeum w Trostingen. To I to był jeden z wielu żołnierzy, może czy, czy taki wypadek się Powtórzył to raczej, tr to, to trudno powiedzieć. Niemniej każdy żołnierz taką harmonikę miał i na niej y, wygrywał. No, kiedy przyszły, y, pojawiły się mechaniczne źródła dźwięku, to oczywiście y, no, patefon byle jaki już y, był bardziej popularny niż nawet Biegle grający harmonikarz. Harmonika jest instrumentem wykonującym na jednej tonacji dźwięku. Tak, jest to mm -hmm. instrument diatoniczny, czyli mm -hmm. dostosowany do jednej tonacji. Można go porównać do fortepianu hipotetycznego, w którym mm -hmm. są tylko białe klawisze. Żeby zagrać dźwięki odpowiadające czarnym klawiszom, no to trzeba mieć więcej tych instrumentów i trochę z nimi. Pokombinować. W muzyce country z kolei, y, dwukrotnie żeśmy chyba gościli w Mrogowie, Charlie McCoy'a, który jest nie tylko wokalistą, ale też pięknie grającym na, na harmonijce y, artystą. To rewol rewolucjonista y, instrumentalny. On y, pokazał, że harmonika to nie jest tylko taka, taki instrument, który gra tak, jak grał na powiedzmy Bob Dylan'a. No bardzo ładnie, prawda? Ale mm -hmm. jednak to o wirtuozerii tu trudno <laughs> mówić. Charlie McCoy pokazał, że to jest instrument wirtuozowski, na którym można grać e, tematy skrzypcowe, na przykład no. Orange Blossom Special. Mm -hmm. To właśnie Charlie McCoy był pierwszy, który e, ten e, niełatwy na skrzypcach e, temat przełożył na harmonikę. Kolejny utwór, dajmy szansę naszym y, słuchaczom posłuchać, y, Reguła Tak, to utwór, który jakby pod twoim kątem y, przyniosłem do, do radia, Dziękuję. bo nawiązuje do muzyki country. Miałem y, to szczęście, że z legendarną Krystyną Porońko nagrałem płytę. Wydało ją Polskie Radio. Y, y, płyta nazywała się Samotna kolacja, ale jakoś tak się złożyło, że przeszła bez, bez echa. Ale ja i tak jestem szczęśliwy, no bo przy Krystynie to, no to, to, to śpiewać tę duetę to jest coś, coś naprawdę wspaniałego. A do tego udało mi się zgromadzić znakomitych muzyków w studiu, m.in. Jerzy Styczyński z grupy Dżem i Ryszard Segitowicz, który grał współ. Był współzałożycielem grupy Perfekt, a potem grał właściwie ze wszystkimi. No i ja zestawiłem dwóch mistrzów i oni, no nie da się ukryć, rywalizowali. Co słychać w tym utworze? I bywałem już blisko dna Nikt nie pomógł, bo w kłopotach przyjaciół brak Na własnej skórze doświadczyłem, jak się czuje życiowy wrak Choć wiem, że będę błądzić, płynąć pod prąd Nieraz jeszcze kopa na mi nos. To ci, co lepiej wiedzą, co robić mam, mogą pocałować mnie w noc, choć w bagno życia czasem popas. Że to koniec. Już myślałem nie jeden raz. Lecz sępy mocno zaciskałem i wierzyłem, że radę dam. mogą pocałować mnie w nos. Ci, co chcą życie mi blować, mogą pocałować mnie w nos. Ci, co chcą życie mi blować, mogą pocałować mnie w nos. Polskie Radio. Jedynka. Sławek Wierzcholski jest moim Państwa gościem. Mam tutaj przed sobą y, pięknie wydaną, edytorską, wspaniałą książkę y, w sztywnych okładkach. Stron tutaj jest, nie wiem ile, no, coś około 300. I y, y, y, y, to się nazywa Bluesowy alfabet Sławka Wierzcholskiego. Książka, której autorem jest y, Mariusz y, Szalbierz mój y, przyjaciel y, przyjeżdżał do mnie na wieś i tak sobie herbatę popijaliśmy wieczorami a, a, i, i gawędziliśmy, a on to nagrywał. Ale nie tak jak politycy wiesz, pod stołem, a potem żeby wykorzystać tylko mnie, tylko za moją wiedzą, zgodą mm -hmm. i zachętą. No i po y, dokonał żmudnej pracy, pracy redaktorskiej, bo ja lubię popadać w dygresję, więc on to wszystko wygładził i ujął w ramę alfabetu. I to jest książka o tyle y, fajna, że można ją Czytać w dowolnym miejscu. Tak, tak, tak, tak. Ja właśnie tak ją czytałem. Tak do niej sięgałem. Tam jest zresztą bardzo dużo świetnych zdjęć, ilustracji i zdjęć z różnych okresów Twojej działalności twórczej z wieloma wspaniałymi gośćmi, których tam też prezentujesz. Bardzo Państwu to polecamy. Ale teraz ja żywiej sięgnąłem do tej książki i sobie tak poczytałem niektóre z tych haseł. I powiedz mi tak, bo ty y, dosyć wcześnie wyjechałeś do Stanów y, y, w swoim y, tym artystycznym życiu. Y, wprawdzie nie pojechałeś tam po to, żeby grać bluesa. Y, zupełnie innych y, potrzebach się tam udawałeś. No powiedzmy sobie szczerze, za głosem serca, mm -hmm. jak wspomniałem... Y, y, y, kiedy zakochałem się w brusie, zakochałem się też w języku angielskim. I jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Bikołaja Kopernika zaczepiłem się jako taki tłumacz, opiekun z grupą Amerykanów, którzy przyjechali do, do Polski z różnych, z różnych powodów. No, bo chciałem, szukałem kontaktu z native speakerami i o to, o to mi głównie chodziło. Tam też niezłe honorarium było za to, ale tu chodziło mi raczej o tych. No i poznałem tam pewną Sylwię i mi się wydawało, że się zakochałem. Jej się też tak wydawało. No i po drugim roku studiów wziąłem urlop. To wtedy było modne, w lata A, 70. -tych urlop dziekański. Pojechałem na rok do Stanów. Zresztą to bo wszystko na włosie i wisiało, bo można było dostać paszport, a można było nie dostać. Nie no coś, Ale no student Względy taki... społeczne. Pamiętam, ja też nie dostawałem paszportu. Czasem dostałem. A jak nie dostawałem, to ze względów społecznych. E, no, ja byłem na, na prestiżowym wydziale no, prawo. Tak. Więc uważali, że wrócę. Bo tu chodziło to, żeby nie zwiewać. Nie? Ale z mm -hmm. drugiej strony chcieli, żebyśmy jeździli tam i przywozili dolary, bo co tu ukrywać, tak. najczęściej się do pracy wyjeżdżało. Jechałeś e... z garniturem i butami? No, bo słyszamy, że w Stanach to nie są tanie rzeczy, no to co będę wydawał tam. Zapakowałem e, bardzo ładny na garnitur. Ślub. Tak, z Elany to był wtedy, z Elany się nosił garnitury. No, ale na niewiele się przydał, bo, bo wróciłem z nim do Polski. No bo czas był bezlitosny i jednak różnice kulturowe sprawiły, że, że się no, rozleciało to... to Ale nie... wylądowałeś w Chicago. Dzisiaj. Tak, tak. Bo na początku byłem w, Bloom, w Bloomington w stanie, w stanie Indiana. Tam zresztą uczęszczałem jako wolny słuchacz na, na wydział jazzu. No a potem do Chicago udałem się bo Chicago było wówczas światową stolicą bluesa. E tam działało e, przynajmniej no, mniej więcej 50 klubów bluesowych. W większości z nich grano e, tylko w weekendy, ale mm, wielu przez mm. codziennie muzyka na żywo bluesowa. Chicago to ogromne miasto, wielu ale jednak to świadczy o popularności tej muzyki. Więc co ja zarobiłem tam pracując jako pomocnik elektryka, czy w takich innych różnych e, dziwnych e, sytuacjach, to wydawałem na... Obowiązkowe drinki w tych, w tych klubach, no i na płyty książki zresztą też, których mnóstwo do Polski przywiosłem. Nie pytaj, która godzina. To jest ostatni utwór tej pierwszej naszej godziny rozmowy i wrócimy do tego tematu amerykańskiego. Po e, z przyjemnością lubię to powspominać. E, śpiewa Daria Barszczyk, e, bardzo utalentowana wokalistka. Tak być może naprawdę Powtórzyj Takie znaczenie